To są informacje Polskiego Radia 24. Ponowna blokada dzieśniny Ormus. Kilka statków handlowych zostało ostrzelanych przez Iran. Prezydentu pamiętni poległych w powstaniu w getcie warszawskim jutro mija kolejna rocznica tego wydarzenia. Sieradz opanowany przez żołnierzy. Trwają tam wojskowe, targi, służby i pracy. Minęła 15.00. Damian Szpyra. Zapraszamy. Sytuacja w tym regionie jest dynamiczna. Jeszcze wczoraj Teheran zdecydował o przywróceniu żeglugi w Cieśninie, jednak w odpowiedzi na dalszą blokadę irańskich portów irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała przywrócenie ograniczeń w tranzycie przez Cieśninę. Kilka stratków handlowych próbowało przepłynąć przez ten morski odcinek drogi, jednak zostały one ostrzelane. Zaatakowany tankowic i jego załoga są bezpieczni. Iran liczył na odblokowanie dostępu do swoich portów, komentował na naszej antenie iranista Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miało to być najprawdopodobniej ustępstwo Iranu, gest dobrej woli, obliczony na zdjęcie blokady irańskich portów przez Stany Zjednoczone. Już dzisiaj, kiedy okazało się, że Stany Zjednoczone swojej blokady znieść nie zamierzają, strona irańska ogłosiła, że no to, to w takim razie wracamy do stanu pierwotnego, czy znaczy pierwotnego przedwczoraj. Od czasu ponownej blokady szlaku 23 statki zawróciły przed Cieśniną Ormus na polecenie amerykańskiego dowództwa centralnego. Patrol sił pokojowych ONZ w Libanie został ostrzelany przez uzbrojonych napastników. Jeden żołnierz zginął, a trzech zostało rannych. Misja UNIFIL podała, że do zdarzenia doszło rano, kiedy wojskowi usuwali materiały wybuchowe w południowym Libanie. Żołnierzy ostrzelali, zgodnie z komunikatem UNIFIL, uzbrojeni bojownicy. Misja ONZ potępiła zdarzenie jako celowy atak na członków służby pokojowej i zapowiedziała śledztwo w tej sprawie. Jutro przypada 83. rocznica powstania w getcie warszawskim. W uroczystościach upamiętniających to wydarzenie weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. Jest to wyraz szacunku dla uczestników tego powstania, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Święto, w którym upamiętniamy polskich Żydów, którzy podjęli walkę przeciwko Niemcom. Prezydent złoży kwiaty w otoczeniu karcerzy, młodych ludzi i, i weteranów. Obecność prezydentami jest wyrazem szacunku dla tych, którzy podjęli walkę w siwie wolności. Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia i trwało do 16 maja 1943 roku w odpowiedzi na ostateczny plan jego likwidacji przez Niemców. no Zostało krwawo stłumione, a getto zrównano z ziemią. Sieradz opanowany przez miłośników militariów, w 15 Brygadzie Łączności trwają wojskowe targi służby i pracy. Na odwiedzających czekają pokazy sprzętu wojskowego, m.in. broni i pojazdów takich jak czołg Abrams czy wozy opancerzone Rosomak i Ryś. Można zobaczyć cały ich osprzęt, przymierzyć się do broni, zobaczyć przez lunetę. Świetna sprawa. Dzieci mogą zobaczyć coś innego. Się zaszczepia gdzieś tą my przyjaźń z wojskiem, czy z armią, czy, czy z bezpieczeństwem. W sumie on lubi każdy możliwy pojazd. Widzę duże zainteresowanie u dzieci, no szczególnie u chłopców teraz. Te zabawy takie właśnie wojskowe, w wojsko, bardzo jest teraz na czasie. To drugi dzień targów. Wczoraj sieradzką jednostkę odwiedziły 3000 osób. Wojskowe Targi Służby i Pracy potrwają do 17. Wstęp jest wolny. To święto tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu. W najbliższą środę w Warszawie rozpocznie się festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Wydarzenie potrwa do soboty wyjaśniła w, radio, w radiowej dwójce jedna z organizatorek festiwalu Jagna Knitel. Od początku festiwalu tych gości ze Skandynawii było zawsze mnóstwo i już wtedy podejmowaliśmy takie wątki, również takie narracje o tym, jak to była ta relacja muzyczna między Polską a Szwecją na początek, ale wiem, że w różnych innych krajach też i w Norwegii i w Finlandii i w Danii są tańce, które mają powiązania z polskimi rytmami. Nazywały się nawet polsk tanz, ale występuje też słowo polska na te tańce i tego będziemy się uczyć w tym roku na warsztatach. Bilety na poszczególne punkty festiwalu wciąż są dostępne. Szczegóły na stronie festiwalmazurki.pl, ukośnik bilety. Patronem medialnym wydarzenia jest program drugi Polskiego Radia. To były informacje Polskiego Radia 24. Ciepło i słonecznie w całym kraju. Termometry wskazują od 15 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Chłodniej jedynie nad morzem, tam około 10. Jutro pogoda popsuje się w zachodniej części kraju. W pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk spodziewane intensywne opady deszczu. Klima jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, jedynie w południowo-zachodniej Polsce umiarkowana. Ponad 70% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Tak zwane zielone godziny potrwają do 17. W lasach zachodniej i południowej Polski oraz na Podlasiu obowiązuje średnie zagrożenie pożarowe. Na pozostałym obszarze kraju małe zagrożenie pożarami. Klimat. Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i praca. Naszym dzisiejszym tematem będzie inwestycyjny boom. Zapowiedziane przez premiera w ocenie przedsiębiorców z Rady Dialogu Społecznego, którzy przecież są blisko tych, którzy faktycznie te inwestycje mogliby realizować stawiane są pewne znaki zapytania. Ja dzisiaj właśnie dlatego zapytam, na ile ta zapowiedź inwestycyjnego boomu jest realna, ale zapytam obie strony dialogu, czyli zarówno stronę pracodawców, jak i stronę pracowników, a moimi gośćmi są panowie, pan Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam panów. Zacznijmy. Może jednak. Nie od zapowiedzi premiera, ale od y, takiego indeksu lewiatana. Chodzi mi o to, że tam są, y, tam są pewne wielkości podane, pewne procenty. Wynika z nich, że prawie 3 czwarte y, dużych firm zapowiada zwiększenie inwestycji. 49% przedsiębiorców deklaruje, że w tym roku ich firmy będą zwiększać inwestycje. A jest o tym przekonanych aż 72% dużych firm. I to no w sumie mimo, bo tam jest też taki y, czyli mimo skomplikowanej sytuacji międzynarodowej i tego zagrożenia militarnego. To pan Kamil Sobolewski, czy pan w to wierzy jako też przedstawiciel pracodawców? Tak, wierzę, że rok 2026 to jest rok pewnego przyspieszenia inwestycji. Przyspieszenie to jest wiadomość y, y, dobra, ale oczekiwalibyśmy więcej. Diagnoza inwestycji w Polsce jest taka, że w Polsce tylko 17% produkcji przeznaczana jest na to, co, z czego będziemy korzystać w przyszłości, czyli właśnie na inwestycje. Dla porównania średnia dla Czech, Węgier i Rumunii z ostatnich lat to jest 25%, czyli to jest 25% to jest też średnia światowa. Więc gdybyśmy chcieli doszusować do średniej najlepszych państw regionu albo do średniej światowej, jeśli chodzi o budowę inwestycji, to potrzebujemy wzrostu inwestycji o połowę o połowę, czyli z obecnych niecałych 700 miliardów złotych rocznie do łącznie biliona, tysiąca miliardów złotych rocznie. Te 300 miliardów złotych potrzebnego wzrostu inwestycji w każdego roku to jest mniej więcej dwa razy tyle, ile w sumie przez 15 lat będzie kosztować elektrownia jądrowa w Lubiatowie. Tam jest założenia, są 192 miliardy złotych, a zatem mówimy o ogromnej mobilizacji, która jest potrzebna. I kiedy patrzymy na strukturę inwestycji, to inwestycje publiczne, inwestycje państwa i samorządów są w Polsce powyżej średniej unijnej czy regionalnej, a takim kulejącym elementem są właśnie inwestycje przedsiębiorstw, więc o ile w zeszłym roku i w poprzednich wielu latach inwestycje w Polsce stanowiły te 17% PKB, a w tym roku mają szansę przyspieszyć do 18% PKB, czyli szybciej rosnąć niż PKB w polskie, to jest to bardzo dobra informacja, ale jest to informacja yy, no tylko częściowo dobra, bo pokonamy dopiero jedną ósmą drogi, którą powinniśmy pokonać po to, żeby rywalizować z innymi krajami. A dlaczego to takie ważne może jeszcze warto powiedzieć, no bo w Polsce kurczą się zasoby pracy. Z 22 milionów osób w wieku produkcyjnym będzie tych osób 13 milionów w 2060 roku. To jest ubytek o 40%. Tak, tak to sobie jeśli, też wyliczyłam. Jeśli chcemy sobie... Jeśli chcemy wyobrazić sobie, że my chcemy mieć większe PKB, no to przecież nie w oparciu o coraz rzadsze zasoby naturalne i coraz bardziej oszczędzany klimat, nie w oparciu o więcej pracy, tylko w oparciu o więcej... Majątku, czyli maszyn, urządzeń, technologii, procesów, które, których potrzebujemy w przedsiębiorstwach, możemy więcej wytwarzać. To jest warunek szybkiego rozwoju naszego kraju i dlatego te inwestycje przedsiębiorstw to nie jest tylko interes przedsiębiorstw, to jest interes państwa, to jest interes obywateli, to jest kwestia przyszłego tempa wzrostu dobrobytu. I jeszcze może jedno, jedna kwestia. Inwestycje to jest też sposób na to, żeby praca była bardziej produktywna czy firmy, które zainwestują, będą w stanie więcej wytwarzać z pomocą tej samej ilości pracy, co jest podwójnie dobre, bo po pierwsze pozwoli nam to utrzymać wzrost gospodarczy mimo kryzysu demograficznego, a po drugie pozwoli nam to więcej płacić pracownikom, którzy będą efektywniej wykorzystywani, bo płace rosną wraz ze wzrostem no wydajności dobrze. pracy. Dobrze, to bym powiedziała, że tutaj odnośnie związków zawodowych, bo już do e, pana Mickiewicza się kieruję, e, z tym pytaniem pewnie się z jednej części cieszą, że będą w stanie więcej płacić, a z drugiej może mniej, skoro będzie można potrzebować mniej pracowników. O, tak bym powiedziała. No ale na pewno inwestycja inwestycji nierówna, tak? Są takie, które generują rozwój, generują zatrudnianie właśnie na przykład większej grupy osób, tak? Takie przyszłościowe, a są takie, które takimi nie są. No proszę powiedzieć, czy, czy według pana to rzeczywiście jest tak, że mm, możemy się cieszyć z tych deklaracji przedsiębiorców, też oczywiście zawsze jest pytanie, czy są prywatni czy publiczni, no to wiadomo. To znaczy, jeżeli by te deklaracje się sprawdziły i te inwestycje, inwestycje faktycznie weszły w, w życie, byłyby realizowane, no to myślę, że, myślę, że powód do zadowolenia by był. No ja zastanawiam się e, po pierwsze nad rzeczą taką, z czym się zgadzam, że w perspektywie, w perspektywie kilkunastu najbliższych lat liczba pracowników, osób pracujących w Polsce z, radykalnie zdecydowanie się zmniejszy tylko i zmniejsza się cały czas zresztą, od, y, od wielu lat. Y, y, tylko chciałem zauważyć, że w związku z tym zmniejszaniem liczby pracowników zwiększa się bezrobocie w Polsce. Więc to jest, y, to jest sytuacja, to znaczy chciałem powiedzieć, y, y, dla mnie dziwna. No nie jest dla mnie dziwna, bo wiemy akurat My jako, my jako solidarność wiemy, z jakiego powodu to bezrobocie rośnie, ale fakt jest taki, że bezrobocie w tej chwili w Polsce, bezrobocie w tej chwili w Polsce wzrasta. To jest rzecz pierwsza, a druga rzecz, jeżeli chodzi o te inwestycje, inwestycje i te deklaracje i, i, i, i, i oczywiście wielkie plany inwestycyjne w Polsce, to ja zwracam uwagę na to, że w tej chwili w Polsce, w dalszym ciągu, i perspektywy na zmiany tego chyba w najbliższym czasie nie ma. Mamy najwyższe ceny energii w Europie i ceny energii w Europie wpływają właśnie na inwestycje w Polsce i na inwestycje w Europie i wydaje się, że przy takim poziomie cen i przy takich celach klimatycznych, które Unia Europejska zakłada, nie spodziewam się, żeby te inwestycje wchodziły w życie i na pewno, żeby zwrot z tych inwestycji był właściwy i żeby wspomagało to rynek pracy. Niestety, bez konkretnych działań związanych z unormowaniem ideologicznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, nie spodziewam się w Polsce boomu gospodarczego i wielkich inwestycji, które oczywiście pozytywnie bardzo wpływają na rynek pracy i na pracowników. Czy mam przez to rozumieć, że nie wierzy pan w tą zapowiedź yy, premiera, bo też na giełdzie ona, ona padła, o tym bumie inwestycyjnym w 2026 roku. Yy, tam chyba nie było wyjaśnione, czy premierowi chodzi o raczej o inwestycje publiczne, jakieś wielkie może, czy o inwestycje prywatne. Ale czy pan, jakby według pana, to, to, to ta zapowiedź jest niewiarygodna? Znaczy, ja powiem tak, yy... Jeżeli chodzi akurat o konkretnie pana premiera polskiego rządu, to ja słyszałem wiele różnych zapowiedzi i z tych zapowiedzi nie bardzo niewiele się, bardzo niewiele się sprawdziło, więc no cóż, można tylko, można tylko kibicować. Ja wątpliwości, ja wątpliwości ewidentne, ewidentne wątpliwości mam. Nie spodziewam się tutaj, nie spodziewam się takiego boomu wielkiego i bez znaczenia jest to, czy to będą inwestycje prywatne, czy inwestycje publiczne, czy jakiekolwiek inne inwestycje. Wielkiego mu się nie spodziewam, dlatego, że naszym zdaniem, moim zdaniem, my mamy w tej chwili problem strukturalny jeżeli strukturalnego... Coś hamuje jakby. Strukturalnego, tak, mhm. oczywiście, że hamuje i naszym zdaniem to hamuje, po, po, mówiąc wprost, polityka klimatyczna, z której, w którą my niestety jesteśmy wpychani i to jesteśmy wpychani na siłę z jednej strony, a z drugiej strony reszta świata, o która właśnie E, bardzo duże pieniądze inwestuje i właśnie prze, przejmuje przemysł europejski, no po prostu z tej Europy się w tej chwili śmieje. Więc... Pod tym kątem niestety, ale, e, ale raczej nie spodziewam się wielkiego boomu. No tam tylko dodam, że tam Lewiatan jeszcze badał poparcie dla umowy handlowej z Mercosurem, też przy okazji przedsiębiorców. To tak a propos, śmiany, to ja a propos Mercosuru śmiania. A Śmiania, nie śmiania. Tam było mowa, że tylko 16% e, było za. To, to się zupełnie, zupełnie inaczej, jak takie inne podejście. Panie redaktor, jeżeli doda. mogę, bo, bo bardzo, bardzo dobrze Dwa słowa poruszyliśmy. Po tak, poruszyliśmy umowę Mercosuru. Nie wiem, czy to jest wszystkim wiadome. Raczej niewiele osób. O tym wie, ale my mamy informacje ze związków zawodowych z krajów, właśnie Mercosur, które są absolutnie temu, tej umowie, przeciwne i widzą o. absolutnie gigantyczne problemy w tamtych krajach. Już nawet nie chodzi o nas, Europę, tylko w tamtych krajach związki to zawodowe umową? spowodowane tą umową. No to Spowo ciekawe, dlaczego? Ze względu, ze względu na to, że zyski będą zyski będą przekazywane i pobierane przez ogromne korporacje rynek pracy będzie w ogromnym kłopocie, miejsca pracy już w tej chwili są są bardzo mało atrakcyjne, o tak można powiedzieć, spodziewane są jeszcze mniej atrakcyjne miejsca miejsca pracy, a głównym argumentem jest technologia głównym argumentem jest technologia, bo zauważono to i to związki zawodowe zaczynają to zauważać, że É... Nie ma praktycznie żadnych zysków technologicznych z tej umowy, bo technologia ma być tam eksportowana, a importowane mają być najprostsze, mhm. najprostsze produkty. I to jest to bardzo, duży, to bardzo duży problem. A na rynek pracy, wbrew pozorom, dla mnie też to było dziwne. No właśnie, na rynek bo to powinno w tych generować miejsca pracy. to zdaniem związkowców z tamtych krajów bardzo, bardzo, bardzo negatywnie. To właśnie dziwne, to bo dygresja... tak jak mówię, powinno generować. Tak, trochę dygresję. Ja bym chciała, żebyśmy odnośnie tego, tego boomu i tych inwestycji przeszli trochę od ogółu do szczegółu, bo rząd tutaj e, prognozuje wzrost inwestycji w gospodarkę. W gospodarce blisko 10% w bieżącym roku. To wszystko wynika z tych wypowiedzi pana premiera. Skąd miałyby pochodzić w związku z tym do pana Kamila Sobolewskiego? To pytanie. Środki na ten cel. Czy z pieniędzy z KPO? To już wiadomo, że nawet wszystkich nie skonsumujemy, bo po prostu jest za mało czasu. Jest mowa o około 120 miliardach z KPO. Co, co poza tym? W ogóle skąd? Tak, umówiliśmy się tutaj na rozmowę o inwestycjach, więc nie będę się odnosił tak, tak, do tej tak, kwestii, Markosur. Tak. Natomiast jeśli chodzi o ten boom inwestycyjny, to jemu faktycznie sprzyjają w tym roku środki europejskie. Jest taka siedmioletnia perspektywa unijna, w której wydatki falują i teraz właśnie idzie ta górka w napływu w tej siedmioletniej perspektywie unijnej, która spotyka się... Z, ze zwiększonym transferem środków z KPO i to nie tylko tym transferem od Unii Europejskiej do rządu, ale z tym transferem od rządu do przedsiębiorstw, które po tym jak zaplanowały korzystanie z tego programu, to wreszcie doprowadziły swoje inwestycje do momentu, kiedy są już pozwolenia, są, jest wbita łopata i wreszcie można yy, prowadzić budowy, czy zakupu, zakupować sprzęt. Więc ten boom Dalej, inwestycyjny z KPO, on trwa. Czas jest nie do końca takim wyznacznikiem, dlatego, że 5 z pięćdziesięciu, chyba 6 programów w ramach KPO, ale aż jedna trzecia środków została na szczęście z, z, zrobiona w ten sposób, że warunkiem wypłaty środków przez Komisję Europejską dla Polski w ramach KPO jest Podpisanie umowy z wykonawcami, a nie zrealizowanie inwestycji. Na przykład flagowa inwestycja wiatraków na morzu, po tym jak są podpisane umowy, będzie mogła się ciągnąć przez kolejne lata, mimo że kamienie milowe muszą być spotkane do sierpnia 2026 roku. Myślę, że warto powiedzieć, że jako pracodawcy RP, podjęliśmy bardzo aktywne działania w związku z tym pomysłem na pobudzenie inwestycji. Uważamy to za absolutne kluczowe wyzwanie rozwojowe dla Polski i z tego powodu przygotowaliśmy raport pod tytułem, jak obudzić inwestycje w Polsce. Ten raport zawiera nie tylko diagnozę sytuacji, że jest źle i że źle jest głównie w inwestycjach przedsiębiorstw, ale on zawiera również kierunkowo, jakie problemy powinniśmy rozwiązać. Wśród nich jest wspomniana przez przedmówcę kwestia zbyt wysokich kosztów energii, które które ewidentnie wymagają zaadresowania, choć pewnie nieco różnimy się w diagnozie, bo my dostrzegamy powody wysokich cen energii w Polsce w tym, że były wieloletnie zaniedbania inwestycyjne, tak? że do tej pory nie powstała żadna elektrownia jądrowa, przez co jesteśmy unikalni w Europie, a nawet jak powstanie ta, która została w tej chwili zaplanowana w Lubiatowie, to nasz udział energii jądrowej w, całym, w całej produkcji energii okay. w tym 1937 roku będzie niższy niż dzisiaj jest w, w większości krajów regionu. Tak? W związku z tym czy w elektroenergetyce jądrowej, czy w ciepłownictwie, czy w przesyle energii, czy w magazynowaniu energii, w wiatrakach na morzu. Mamy po prostu zaszłości, mamy, mamy za małe inwestycje i dzisiaj też trochę dlatego jesteśmy skazani na te paliwa kopalne, czy z węgla, który jest problematyczny, czy z paliw importowanych, które okazują się w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej problematyczne, że zaniedbaliśmy tych inwestycji, więc można powiedzieć, że problem z inwestycjami w innych branżach niejako wynika po trosze z tego, że w energetyce zaniedbano tych inwestycji. Całe szczęście, że w tym, w tej dziedzinie idą też inwestycje przedsiębiorstw. Co ciekawe, tutaj inwestycje przedsiębiorstw są Częściowo inwestycjami przedsiębiorstw państwowych i faktycznie jest tak, że system ETS, który odbierał im w jakimś sensie pieniądze, przyczyniał się do tego, że trudno im było inwestować, więc myślę, że decyzja, ja, ja w gruncie rzeczy w sprawie ETS-u ja widzę konsensus polskich środowisk politycznych. To jest ciekawe, bo trwa na ten temat ogromna dyskusja, natomiast ja mam wrażenie, że to jest trochę nawet wygodne dla pana premiera Tuska, że opozycja w Polsce tak twardo podchodzi do ETS-u, bo daje to potencjał do tego, co naprawdę jako państwo powinniśmy zrobić. To znaczy do tego, żeby ETS, y, po pierwsze przemyśleć, czy on nie powinien być zmieniony, a po drugie dwa razy się zastanowić, czy tworzyć ETS-2, czy tworzyć CEBAM, czy tworzyć ale raportowanie niefinansowe. Ale opozycja nie mówi, wypowiedzieć. Opozycja mówi wypowiedzieć, ale opozycja nie rządzi. Kiedy opozycja rządziła, mówiła zupełnie co innego, była w jakimś sensie również tutaj y, odpowiedzialna, ale też jakby wiosłowała razem z Unią Europejską w kierunku wspólnej polityki tam, energetycznej. No, ja to tak z, i... zwykle chcę, żebyśmy się nie oskarżali jakby do tyłu, bo to nie ma znaczenia. Ale to nie jest oskarżenie, to jest raczej stwierdzenie faktu, że mam wrażenie, że polskie siły polityczne zgadzają się co do, do potrzeby zmiany polityki ETS w taki sposób, żeby ok, chronić klimat i dążyć do neutralności, też od, do uniezależnienia się od surowców z takich niestabilnych krajów jak i, i, Iran czy, czy kraje arabskie, ale jednocześnie, żeby zrobić to z głową bez utraty konkurencyjności. Przemysłu. Bo dzisiaj przykładowa regulacja CEBAM, o której w, jako członek zespołu do spraw polskiej prezydencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dużo mówiłem i to się przebiło do środowisk politycznych, znalazło nawet odzwierciedlenie w manifestie Europejskiej Partii Ludowej w styczniu 2025 roku, to była informacja, że CEBAM nie powinien wejść w obecnym kształcie, czyli to tzw. cło węglowe to miała być ochrona dla, dla europejskiego przemysłu energochłonnego, który y, miał wyższe koszty niż y, przemysłu energochłonne w innych krajach. Intencja była szczytna, ale rozwiązanie jest fatalne, dlatego, że koszty stali dla polskich producentów silników, producentów elektromaszynowych, producentów samochodów, czy producentów pralek i zmywarek, koszty stali dla nas urosną, a dla naszych konkurentów z Chin czy z Turcji nie. I w związku z tym nawet mieliśmy na Radzie Dialogu Społecznego tak, przy udziale Solidarności, z którą bo tutaj rozmawiamy. Mieliśmy ja jasno zgadzam. powiedziane, że fabryka Toyoty y, prawdopodobnie rezygnuje z produkcji silników, między innymi z obawy o tego typu regulacje. Więc ja myślę, że zaniesienie do Brukseli y, mądrej zmiany i takie prowadzenie polityki, żeby poli polityka klimatyczna Unii została zrewidowana we właściwym kierunku, jest w interesie narodowym. Wszyscy się tu znaczy, zgadzamy. Ja się bardzo chciałbym, cieszę, że tutaj... Do... Ja się bardzo, bo to już tak, żebyśmy trochę oddawali sobie głos. Ja się bardzo cieszę, oczywiście z tego, że pan mówi o takim konsensusie, tylko muszę już skierować to pytanie właśnie do pana Mickiewicza w tym miejscu. Czy, czy pan się na ten konsensus, pod tym konsensusem podpisuje? Bo ja jak słyszę te przekazy, to ja nie słyszę, że, to znaczy, że druga strona się podpisuje pod rodakry, tym, żeby zmieniać ETS, tylko chcę go wypowiadać. To znaczy właśnie, bo, bo jest pytanie e, w tym momencie, moim zdaniem znowu, strukturalne i strategiczne. I odpowiedź na to pytanie dla mnie jest oczywista i prosta. System ETS nie pomaga kompletnie niczemu i mało tego to my jako Solidarność przygotowaliśmy w 2025 roku raport